który reprezentuje inicjatywę Obywatele Nauki. Proszę nam powiedzieć coś bliżej, bo to bardzo ładnie brzmi, ale nie zawsze nazwa jest adekwatna do tego, co my sobie wyobrażamy. Tu akurat myślę, że jesteśmy bardzo bliscy y, y, samej nazwie. Znaczy to, czym jesteśmy, to jest dobrze odzorowane w nazwie. Jesteśmy obywatelami y, i odwołujemy się do takiego y, etosu obywatelskości. To znaczy, że, że staramy się dbać o coś, co jest dobrym, wspólnym, jako dbający współobywatele, a tym dobrym wspólnym, które chcemy promować w ogóle w społeczeństwie, jest nauka. Większość z osób inic z inicjatywnej grupy, która by zawiązała ów ruch społeczny, który jest zupełnie nieformalny, nie ma żadnych struktur, więc nie jest organizacją w pełnym słowie tego znaczeniu. I Jesteśmy ludźmi pracującymi naukowo. To jest bez wątpienia większość z nas. Inicjatywa, czyli po prostu spotkało się kilku ludzi i wymyśliło, że będą działać w jakimś kierunku wspólnie. Znaczy, kuluary są nieco inne, nawet tak naprawdę, ponieważ z samej nazwy widać, że jesteśmy nieco dziećmi innych obywateli, mianowicie obywateli kultury, którzy jako ruch społeczny działali dłuższego czasu, odnieśli pewne skuteczne efekty swego istnienia i w zasadzie oni nam zaproponowali. To znaczy a dlaczego nie robicie obywateli, mm -hmm. kury, robicie obywateli nauki? E, I my ty, po, po, po, przyznajemy się do tej e, inicjatywy z ich strony. E, m, to jest tak, że ruch o tym, o obywatelach nauki e, rozmawialiśmy przez ponad pół roku w gronach różnych, e, większość w Warszawie, ale nie tylko, e, robiąc takie spotkania, jak rzecz e, zorganizować, jak rzecz e, rozkręcić, jak, bo mamy kilka e, celi, które są jednocześnie do osiągnięcia, w związku z tym musieliśmy pomyśleć, jak się z tym e, do tego przedsięwzięcia zabrać. E, myśmy oficjalnie jakby pokazali się światu, mówiąc e, brzydko, e, podczas festiwalu nauki teraz, który był we wrześniu w Warszawie, uznając, że to jest takie wydarzenie, które skupi uwagę mediów i trochę przede wszystkim publiczności, która przyjdzie na wykłady, debaty festiwalowe. I pokazaliśmy się jako ruch, który zaczyna zbierać podpisy poparcia, podpisy pod manifestem, który jest bardzo ogólnikowy. To znaczy my w tym manifestie mówimy, że nauka jest bardzo ważna. Nauka wymaga pewnych zmian, aby można było więcej z tej nauki społeczeństwu dać a sądzimy, że nauka może dać społeczeństwu dużo w zakresie szkolnictwa. Szkoła polska wymaga pewnych zmian i ulepszenia. To przy okazji e podręczników chyba o, też, tak? to jest w ogóle przy okazji matury, testów. Właściwie co chwila wychodzi temat, a za chwilę Dzień Nauczyciela, więc sprawa aktualna, e jakości kształcenia w Polsce i tak dalej. M my sądzimy, że to, co my jako ludzie nauki możemy szkolnictwu dać, to jest... E Pewno, znaczy wsparcie dla szkół ym, poprzez promowanie tego, co nazywamy metodą naukową, to znaczy to, czym zajmują się naukowcy bez względu na dyscyplinę, tak, czy to są chemicy, biologowie, czy historycy, y, to mamy podobną metodę działania, to znaczy my Pytamy, zadajemy pytania, szukamy odpowiedzi na te pytania, próbujemy sfalsyfikować i tak dalej. Coś, czego szkoła robi w niewystarczającym stopniu, jak sądzimy. I tu jest coś, co my możemy jako naukowcy szkole dać. Ja zastanawiam się, skąd się wziął taki pomysł. Bo gdyby wszystko było dobrze, gdyby e, nauka docierała do ludzi, gdyby no, przychodzili studenci, którzy są dobrze wykształceni w tych szkołach średnich i podstawowej, no to chyba nie byłoby problemu, nie byłoby potrzeby, tak? Domyślam się, że na studia docierają ludzie z bardzo różnym wykształceniem, tym średnim i wykładowcy się z tym spotykają. Brak jest też informacji o odkryciach naukowych, o wynikach badań i pewnie z takiej potrzeby wziął się ten pomysł, tak, żeby coś tutaj w, tak, tak, w tej znaczy, dziedzinie zrobić. My widzimy, że um, szkolnictwo chyba na wszystkich poziomach trochę... Um, zaczęło się mijać ze swoim głównym celem, to znaczy, że jednak chodzi o to, żebyśmy wykształcili obywateli, którzy będą dobrze funkcjonować w społeczeństwie, będą szczęśliwi, będą, zakładamy, że im więcej wie, tym jest szczęśliwszy, tym więcej potrafi i tak dalej. A trochę jest tak, że część szkół, oczywiście nie można generalizować, ale ten trend widać, tak, jakby ogranicza się na zdawalność testów, a to testu szóstoklasisty, a to gimnazjalnego, a tu matury i tak dalej. Ja od 20 lat jestem związany z uniwersytetem i, i widzę ogromną dysproporcję, która się nas przez ten czas nastąpiła, to znaczy... Ale też nie chcę powiedzieć, że wszystko jest gorzej, bo to nie tak jest, ale jest inaczej. I kiedyś matura była takim jasnym wyznacznikiem i tak... mi wiadomo, człowiek po maturze w czasach mhm. dawnych to ileś tam wiedział i wszyscyśmy wiedzieli podobnie. W tej chwili tego, tego, tego wspólnej, takiej bazowej wiedzy nie można założyć u studentów. No, ale też czasy się bardzo zmieniły. Tej wiedzy, którą serwuje się w szkole jest coraz więcej i ona narasta lawinowo w dodatku w tej chwili. prawda? Także... No tak, ale nie jest tak, że receptą będzie odpowiednio wyselekcjonowanie tej wiedzy, bo to nie to jest problemem. Problemem jest danie wędki zamiast ryby. No nie, że tylko dorsza zamiast śledzi, tylko, że trzeba dać dzieciom, e, na różnym tak, młodzieży też, Umiejętność radzenia sobie z danymi, umiejętność wyszukiwania danych, a nie, że podejmiemy te dane są ważniejsze, a tamte mniej ważne, tak? No Więcej tak, bo, matematyki, kosztem y y y historii. Bo w czasach, to. kiedy encyklopedia, powiedzmy, była bardzo drogim y przedmiotem i nie każdy mógł go mieć, albo atlas y geograficzny, no to warto się było nauczyć, gdzie, jakie y y są złoża, prawda? Natomiast w tej chwili wygooglować właściwie można wszystko. No właśnie, ale... Teraz trzeba mi... wiedzieć, co googlować. Na tak? przykład problem jest taki, że trzeba nauczyć y uczniów, y selekcjonowania informacji. Jak wygooglują dwie sprzeczne informacje, to powinni sami umieć ocenić, która z nich jest fałszywa. A tego szkoła nie uczy. Albo nie uczy w wystarczającym stopniu, sądzę. No to właśnie też mówił pan profesor, znaczy nauczyciel ze szkoły społecznej, pan Jan Wrubel o tym, że, o tym czym się różni Wikipedia od encyklopedii. Że w Wikipedii zawsze jest napisane, że ten artykuł y, wymaga dopracowania, być może są w nim błędy, natomiast encyklopedia podaje świat y, objawiony, czyli taki, jaki jest, prawda? A wiadomo, że w encyklopediach też znajdują się błędy. I takie podejście do źródeł zawsze z dystansem na zasadzie, że no może tak wcale nie jest, prawda? To też chyba jest y, dobry kierunek y, w, w nauczaniu i, i w takim podejściu do, no tak, to do jest materiałów, które znajdujemy. się. To jest coś, co, Myślenia. co, co szkoła jest y, jako instytucja, y, jako typ instytucji ma pewien tym problem, bo oczywiście y, nauczyciel, ja też pracowałem kiedyś w szkole średniej, to wiemy, jak jest, znaczy to nie, nie że ja to teoretyzuję, y, mamy tendencję, u, ucząc do takiego mówienia jak z katedra. My nauczyciele wiemy, uczniowie nie wiedzą, żeby rzecz była jak najszybsza, najprostsza, to my powiemy, jak jest. Oni się tego nauczą i będzie załatwione. Ale powiedzenie uczniom, że rzeczywistość jest bardziej złożona i nam się wydaje, że my się zbliżamy do prawdy, no to trzeba uczniów... Um... Przynajmniej świadomych, żeby zaakceptowali coś takiego. Bo bardzo często lenistwo powoduje, że wolimy o łatwą definicję, nauczyć się, zapamiętać i jest już gotowe. A to, że rzecz wymaga przemyślenia, zastanawiania się, uznania co lepsze, co gorsze, no to już jest trudniejsze. Ale to, te, te, ten trud warto podejmować. Myślę, mhm. że właśnie to jest coś, co możemy jako świat nauki trochę szko szkole zaoferować. Jest podobna inicjatywa, która nazywa się Otwarta Nauka, ale to nie należy mylić, prawda, bo to są dwie znaczy to są różne w, w, rzeczy. Mamy, środowiska się zazębiają, to znaczy mamy, my w, w ramach działalności obywateli nauki, czy w ramach naszych postulatów, po, podajemy również, tak, czy wyjmujemy na, do dyskusji taki temat otwartości, który jest nie taki prosty, jak można by się spodziewać jako humanista, ja jestem historykiem, więc dla mnie to jest sprawa zupełnie oczywiste. Ja bym chciał, żeby wszystko, co ja publikuję, było dostępne jak najszerzej, a im więcej będę miał czytelników, tym lepiej. I tak na tym nie zarabiam, tak? Znaczy no to, ja nie sprzedaję swoich książek. A tu właśnie, więc... czy pan określa licencję na, na to, co pan pisze, co pan przekazuje? To jest, jak publikuję w czasopiśmie naukowym za granicą, to podpisuję z wydawcą umowę, które określa ta umowa w po jakim czasie ja będę miał wolną swobodę w dysponowaniu mm -hmm. tym tekstem. No i jaki Na ogół to, to są czas? dwa lata, Aha. kiedy um, wolno mi dysponować wersją elektroniczną wyłącznie do swoje potrzeby i dopiero po dwóch latach mogę na przykład wywieźć ją na stronie internetowej, co oczywiście natychmiast robię. No dobrze, ale jak już wisi na stronie internetowej po tych dwóch latach, to czy tam jest licencja na ten materiał i jaka? E, to jest tak, że e, są specjaliści, którzy się to określają podając e, odniesienia do E, odpowiednich ustawowych jakichś rozwiązań. E, ja przy tym nie jestem aż na tyle specjalistą, żeby to formułować. E, natomiast e, no, intencja moja jako autora jest taka, żeby dotrzeć do jak najszerszej publiczności. Mm -hmm. Rozumiem, ale czy, czy to jest właśnie napisane? Bo e, często przeglądamy strony internetowe, trafiamy na bardzo ciekawy materiał. Ja szczególnie w swojej pracy dziennikarskiej trafiam często na takie materiały, które chciałbym zaprezentować e, w audycji. Ale brak mi jest właśnie tej informacji o tym, czy ja mogę z tego skorzystać, czy nie mogę... No, ja się domyślam, prawda, że autor no, ma taką intencję, jak, o jakiej pan mówi, że pan ma też taką intencję, ale to nie jest nigdzie napisane i w związku z tym no, no, to jest ani szeroko nie zadzwoni, ani skontaktuje Oczywiście. się, bo to nie zawsze jest możliwe. To, to, to jest to, o tyle trudne, że e, z jednej strony my jako ludzie nauki chcemy, żeby nasze by, prace, tak, żeby to, cośmy co, ustalili, żeby było m, odbierane przez społeczeństwo, mhm. tak, żeby te ludzie mogli przeczytać, dowiedzieć się. E, ale bywa też tak, że no, by, by, w, nie, jak w każdej branży, bywaje, bywają nieuczciwości. W związku z tym, yy, no i trudno Niektórzy, niektórzy trochę jak mówię, adwokat diabła. Znaczy, ja rozumiem takich osoby, które mówią, nie chciałbym, czy chciałabym publikować mhm. syllabusa, tak, czyli programu swoich zajęć autorskich na stronie internetowej, bo to jest moja wartość, to jest moje autorskie dzieło. Mhm. I boję się, że mi ktoś z innego uniwersytetu podkradnie mój pomysłu. Ja akurat to wyśmiewam, bo mówiąc, że jak podkradnie dobry sylabust, to chwała <głos> boku, to o, chyba pozytywnie. Ale to jest wartość intelektualna, którą w ten sposób można, no, e, można utracić. Mm -hmm. e, I to, to jest bardziej skomplikowane. E, b, rzecz staje się e, drażliwa wtedy, kiedy dotykamy nauk e, takich na przykład jak chemia czy medycyna, kiedy wyniki badań podlegają patentom. I teraz publikowanie wyników e, badań, czy postulat, żeby w ogóle wszystko otwarcie publikować, działa przeciwko y, po, temu postulatowi innowacyjności, gospodarki i tak dalej, bo, bo to są po prostu pieniądze. Ileś badań się prowadzi, by uzyskać jakiś patent, z którego kiedyś będzie ktoś y, czerpał korzyści. No właśnie, ale momencik, bo tak y, y, troszkę wróćmy do korzeni, bo jeśli te badania są finansowane w jakiś sposób, prawda, one są finansowane przez społeczeństwo, tak, w instytutach państwowych, tak, y, to wyniki tych badań nagle dalej są sprzedawane temu społeczeństwu, jak gdyby za drugą cenę? Nie, to bywa tak, że to zależy, jeżeli jest. Idea chyba jest, jak rozumiem, taka, że sponsor mówiąc, czyli ten, który sfinansował badania, mhm. ma prawa do wyników. Czy nie zawsze państwo jest nie jedynym sponsorem? Tak, mhm. znaczy wystarczy, że są zamieszane różne podmioty, sprawa wtedy już nie jest taka oczywista. Mhm, e, jest taka dyrektywa Unii Europejskiej i na przykład niedawno przyjęta przez Fundację Nauki Polskiej taki postulat, że badania sfinansowane przez te instytucje mają podlegać takiej procedurze otwartości, jeśli chodzi o, o wyniki. E, I to jest proces nieuchronny. On będzie postępował teraz w geometrycznym m, tempie, mam wrażenie, ten przyrost publikacji online, bo no między innymi to bardzo pozwala zaoszczędzić dużo pieniędzy, ponieważ jak my publikujemy wyniki badań w miejscu X, to w miejscu Y nie będą bawić się w to samo, co już zostało przez kogoś zrobione i po prostu będą no, zajmować zajmą się czymś czymś no, następnym. Dokładnie. Często są to bardzo specjalistyczne jakieś materiały, których no, wydawca nie będzie chciał publikować w jakimś czasu piśmie, oczywiście. nawet specjalistyczne oczywiście. Prawda? Także to rzeczywiście bardzo wydaje mi się, może przyspieszyć rozwój też nauki, bo naukowcy będą mieli lepszy kontakt między sobą. Cała sieć, internet została wymyślona w celach no, komunikowania się naukowców, tak? studentów, naukowców. No oczywiście tutaj jakby nowoczesność jest czymś, co dyktuje nam kierunki zmian tak naprawdę. Musimy myśleć o, o nauce w Polsce Między innymi jako przyszłości e-nauki, bo to, to też będzie taka zmiana, która się dokonuje teraz właśnie i, i musimy się jakoś do, dopasować do tych zmian. No, powiem przy okazji słuchaczom, bo może nie wszyscy wiedzą, że właśnie o e-podręcznikach przygotowywany jest drugi oddzielny cykl w cyklu książki na ekranie, w audycji książki na ekranie. Rozmawiamy tam z osobami, które mają pomysł na to, jak to będzie wyglądać, mają już konkretne rozwiązania. No, model się tworzy, jest w tej chwili testowany. Dzisiaj czytałem zapowiedź, że w 2015 będą pierwsze te podręczniki dostępne ale jest zapewnienie właśnie, że one będą absolutnie na wolnych licencjach. Także to tak na marginesie. A chciałem pana jeszcze zapytać o to, co w tej chwili się dzieje. Bo rozumiem, że podczas Festiwalu Nauki został ogłoszony manifest. W ogóle cała akcja została zaczęta, tak? Tak, Informacyjna. E, e, e, pras, obywatele nauki działają w tej chwili... E, no, to strasznie dużo pracy, to oczywiście. E, otóż mamy taki e, scenariusz rozpisany na przynajmniej pół, półtora roku. W tej chwili e, po festiwalu e, prowadzimy akcję e, taką promującą samej idei obywateli nauki i tego, co jest naszym celem naj, najbliższym, mianowicie opracowanie paktu dla nauki. E, uważamy, że to jest e, taki czy będzie dokument, który zawrze wszystkie takie postulaty i e, diagnozy, albo może wskazania rozwiązań pewnych e, kłopotów, które są w nauce, e, jako konsensus całego środowiska naukowego. Chcemy pracować na ten pakt e, dla nauki, dając sobie ponad rok, ponieważ to jest, jest bardzo dużo dziedzin. Myśmy w, w, wyróżnili dziesięć takich podkategorii, e, osobno zajmując się sprawami doktorantów i studiów doktoranckich, co jest palący problem, to znaczy to jest kategoria najmłodszych ludzi w nauce, mhm. którzy z definicji teraz z punktu widzenia prawnego są w najbardziej upośledzonej sytuacji. Czyli z jednej strony mówimy, musi przyjść młodość, musi przejąć pałeczkę i tak dalej, ale wszystkim na starcie e, kopiemy ich w kostkę, to znaczy e, to jest bardzo źle być w tej chwili doktorantem i tym się trzeba zająć, jeśli myślimy w ogóle o, o przyszłości nauki w Polsce. A źle dlaczego? Myślę, niska pensja. Tak? A to w ogóle nie ma pensji przecież. Doktoranci to jest taka ewolucja, która w związku z formami finansowania nauki zaistniała, mianowicie niegdyś istniała kategoria asystentów, czyli pracownik naukowy po studiach wyższych, który pracował, żeby zrobić doktorat. I on pracował na tej uczelni lub w instytucie badawczym, ponieważ to jest instytucja, która zgodnie z algorytmem, proszę wybaczyć to brzydkie słowo, ale to jest mechanizm wyliczania dotacji dla pracowników, czy na instytucje y, y, pracy, naukowe, y, to tacy asystenci stali się deficytowi, to znaczy te instytucje musiały dopłacać ze swoich własnych środków, żeby mu zapłacić pensję. No więc naturalnym procesem te instytucje wyzbyły się wszystkich asystentów, zmieniając kategorię na doktorantów. A doktorant to nie jest pracownik, tylko student. Mhm. Innymi słowy, przyjmuje się kogoś na, na umowę, że on jest studentem, czyli on się uczy, czego efektem ma być praca doktorska, nie jest zatrudniony, w związku z tym, jak nie daj Bóg, chciałby założyć rodzinę, a to nie dostanie kredytu, to mhm. nie ma pewności w ogóle za jakiegoś wynagrodzenia, jakikolwiek pieniędzy, ale uczelnie chętnie czerpią z, z, z tego potencjału, wysyłając ich e, jako prowadzących zajęcia, już przecież coś e, do, do laboratoriów. Także to jest taka siła robocza. A równocześnie wiemy, że to tylko ta młodzież będzie naszymi następcami to tylko ci mhm. doktoranci będą przyszłymi profesorami ale w tej chwili to wymaga ogromnie dużo siły i zaparcia od nich żeby tę pracę naukową prowadzić. A pokusa jeszcze jest ogromna. Za granicą. No właśnie, za granicą. Dzisiaj też ujawniła się informacja o tym, że nie wiem, czy dzisiaj, czy wczoraj, że m, naukowcy, którzy pracują przy projektach europejskich, są w różny sposób wynagradzani, tak? C tak to kolejny czyli, algorytm też, tak, tak, europejski. polscy naukowcy, którzy pracują w tym samym projekcie, którzy, w którym pracują francuscy naukowcy, dostają o wiele mniejsze wynagrodzenie, bo liczy się to według algorytmu tak, e, średniej od, krajowej, tak? Tak, od średniej płacy w, w danym kraju, w, w obrębie nauki, no i ponieważ pensje dla naukowców w Polsce są bardzo niskie, to nawet jeżeli wreszcie pracujemy w grancie um, zespołowym, gdzie nasz drugi człon zespołu jest w Niemczech, w Szwecji czy w Wielkiej Brytanii, e, to nasi koledzy robią to samo, zarabiają dwa, a czasem trzykrotnie więcej niż my i nie wynika to z tego, że są lepsi naukowo, tylko dlatego, że m, to się liczy od Podstawy naszych pensji, tak? Od tego, co jest, jest punktem startu. No tak, i to prosta droga do tego, żeby taki naukowiec, który ze strony polskiej pracuje, żeby to się po prostu przeniósł. Oczywiście, tak? pojedzie gdzie indziej i tam będzie zarabiał dwa razy więcej. I do tego jeszcze będziemy mógł pracować pewnie łatwiej, bo my, owszem, dzięki tym dotacjom unijnym przez ostatnie lata, rzeczywiście modernizujemy na potęgę. Znaczy, widać inwestycje w instytucjach naukowych, widać ogromnym, ogromnej liczbie. I na uniwersytetach, i w instytutach badawczych, i sprzęt, tego jest ogromnie dużo. więc jakby jest, Zaczyna być taki widoczny skok jakościowy, jeśli chodzi o warsztat pracy. Jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że jest zadowalający, tak? ale jest poprawa. Natomiast jeśli chodzi o pensje, wynagrodzenia, i też sam dostęp do źródeł finansowania badań, to jeszcze Polska ma dużo do zrobienia. Tutaj pak dla nauki ma, ma czym się zająć. No właśnie, tak czytam tutaj na stronach obywatele w sekcji postulaty. Konieczny jest długofalowy program rozwoju nauki, w którym w tym skokowe zwiększenie nakładów na naukę do co najmniej 2% produktu krajowego brutto w ciągu najbliższych lat. 2% to naprawdę niewiele, a to w ile jest w takim razie w tej chwili? W tej chwili jest, zdaje się, 0,37, mhm. z czego o tym trzeba pamiętać, ten, w tym prog budżecie na naukę jest również budżet na innowacyjne rozwiązania w wojskowości. Mhm. W związku z tym e, konstrukcja nowego czołgu czy nowego okrętu wojennego pewnie, znaczy nie wątpię, że potrzebne państwu ale jest w tym samym budżecie, to znaczy... A um, no on... wojsko też ma jakiś procent, prawda, Tak, No ma jakiś procent, tak, ale tu jest, um, my mówimy o, o tak niskim nakładach obecnie, że to, że nauka w Polsce w ogóle jakaś jest o, uprawiana, to wynika z jednej strony z samozaparcia środowiska, które robi to wbrew warunkom. E, bardzo często naprawdę jest... E, jedyne źródło finansowania to są obcinane coraz bardziej dotacje, tak zwane, na badania statutowe dla instytucji, czyli takie bazowe, to co jest na to, żeby zapłacić za prąd, albo czasem kupić książkę. Mm -hmm. I niskie pensje, w związku z tym część ludzi sobie radzi w ten sposób, że bierze drugi etat, trzeci etat, ale to patologia, to wszyscy, wszyscy mamy świadomość, że to nie jest stan normalny. Powinniśmy robić to, co umiemy w jednym miejscu i robić to wtedy jak najlepiej. I badania są finansowane w tej chwili w jakimś części również z tych dotacji europejskich, ale budżetowanie z, z budżetu państwa jest na dramatycznie niskim poziomie. A proszę pamiętać, że kraje, które dokonały takich cywilizacyjnych skoków, niegdyś Finlandia, później Kanada, na przykład, to jest taki najlepszy przykład dobrej inwestycji właśnie w naukę. Kanada, o ile pamiętam, zainwestowała w ten sposób, że prze, przeznaczyła na badania naukowe 7% PKB. PKB Kanady hmm. to jest dużo więcej niż Polski. Yy, I to odczuto. To znaczy, yy, tam wszystkie uniwersytety są, no, tam istnieją tylko państwowe uczelnie i te badania są koncentrowane głównie na tych uczelniach. W związku z tym było skoncentrowanie dużych nakładów i to przyniosło ogromne efekty cywilizacyjne my mówimy o tym, że Polsce przydałby się taki skok cywilizacyjny, a robimy to bez tych nakładów, więc to jest pewien kłopot, jak to, jak to osiągnąć. My 2% to jest chyba skromny postulat. No tak, ale jest to ile? Siedem razy więcej niż w tej chwili, tak? Niecałe. <grych> to by na pewno spowodowało poważny zastrzyk, zwłaszcza, że mimo tych trudnych warunków mamy osiągnięcia, prawda? Na przykład, nie wiem, fabryka Grafenu powstaje z tego, co słyszałem No mamy, mamy osiągnięcia. Ja myślę, że te osiągnięcia, bo rzeczywiście w mediach przebijają się takie dwa głosy. Jedni mówią, że jest świetnie, inni mówią, że jest fatalnie i w ogóle nie mam o czym mówić. Ja bym powiedział, że jakość y, nauki w Polsce chyba najlepiej pokazuje o, losy naszych tych doktorantów, o którym powiedziałem. Y, wyjeżdżają ci nasi młodzi ludzie po studiach i są wy, wyłapywani przez najlepsze uniwersytety. Y, I niezależnie od dyscypliny, czy to będą nauki ścisłe, medyczne, czy to będą nauki techniczne, czy humanistyczne, polski absolwent y, uniwersytetu czy politechniki jest tak dobrze wyszkolony, że każda uczelnia najlepsza Chce takiego doktoranta mieć u siebie. Oni są znakomitym materiałem, więc pokazuje to, że my potrafimy, tak? Mamy taką bazę. Potem jest tylko właśnie ten szkopuł, że taki doktorant trafia do nas nasze ręce, zostaje, mu, musi startować do konkursu o stypendium uczelniane, które wynosi 1000 złotych. Może dostanie je w tym roku, może nie. To zależy trochę od um, jakichś komisji, które nie zawsze um, w sposób transparentny działają. Um, no i, i teraz mają problem. To znaczy te badania muszą prowadzić, a um, pieniędzy na badania i pieniędzy na utrzymanie siebie nie ma dość. No właśnie, ale tutaj na stronie właśnie od obywatele nauki.pl można znaleźć no, przycisk do podpisania. Zachęcamy. Poprzyj manifest Obywateli Nauki. To właśnie napisane jest, że nie trzeba być naukowcem, no ale to każdy może podpisać. Oczywiście każdy może. Znaczy my uważamy, że w, tej, w tym procesie przygotowania paktu dla nauki my mamy jakby dwa środowiska, do których chcemy docierać. Z jednej strony to są nasi koledzy naukowcy, których chcemy przekonać do współpracy, żebyśmy właśnie jako wspólnota stworzyli taki postulatywny dokument, ten jak ta nauka się powinna rozwijać. I na to dajemy sobie właśnie rok. I na ich podpisy bardzo liczymy. Ale również e, liczymy na podpisy e, osób, które są użytkownikami nauki, czasami o tym nie wiedząc. Czyli no, zwykłych obywateli. No, po prostu ludzi, którzy E, idąc do lekarza, e, no korzystają z wyników badań medycznych, czasami się tego nie zdając sprawy. E, jeżdżąc nowym samochodem, używają nowych technologii, które jacyś naukowcy pracowali, e, czytając książkę i tak dalej, i tak dalej. Ta nauka warunkuje każdy aspekt naszego życia. I tak naprawdę e, jakby to, ta druga strona naszej działalności to jest propagowanie tego przekonania, że nauka jest Niezwa, nie, nie, nie, niezwykle ważnym elementem kultury i każdy z nas jest jej odbiorcą. E, I dlatego sądzimy, że każdy obywatel może poprzeć e, obywateli nauki, czy może stać się obywatelem dla nauki, e, ponieważ każdy z nas jest e, odbiorcą tego, co nauka oferuje. Także e, to nie jest tak, że my naukowcy stoimy na piedestale albo gdzieś poza społeczeństwem. Jesteśmy tym elementem społeczeństwa, a równocześnie elementem, który ma takie poczucie misji, że, że my trochę winniśmy temu społeczeństwu. Mhm. I... Ja tu jeszcze widzę w, w manifestie jako ostatni punkt, powszechna i, i przystępna popularyzacja nauki. Ja myślę, że to powinno być na pierwszym miejscu, bo e, w tej chwili w mediach obserwujemy zalew informacji politycznych już od powiedzmy 15 lat. E, jak gdyby polityka zdominowała media w ogóle. E, kiedyś e, nauki było więcej proporcjonalnie. A w tej chwili właściwie tych audycji naukowych, czy takich popularyzatorskich, czy wydawnictw jest coraz mniej. To wiąże się też z tym, że no, coraz trudniej jest wydawać gazetę, czasopismo, ale jeśli chodzi o audycję i dostępność naukowców właśnie, to, to też nie jest najlepiej. Bo wie pan, jeśli dziennikarz dzwoni do polityka i mówi, że chce go zaprosić do studia, no to polityk jest natychmiast gotowy natychmiast gotowy, przychodzi i może rozmawiać godzinami. Natomiast z naukowcem nie jest tak łatwo, prawda? Tak, mamy tego świadomość. Znaczy myślę, że tam są znowu też dwa, dwie strony tego samego medalu. Z jednej strony i yy, to jak my się bijemy w piersi tym postulatem, to znaczy to nie jest postulat do innych, tylko to jest postulat do nas samych. Naukowcy niektórzy nie potrafią mówić o swoich badaniach w sposób przystępny, a inni nie chcą uważając, że to jest gorsza forma wyrazu, że lepiej to na konferencji, kolegom, specjalistom, po angielsku i tak dalej. My postulujemy bardzo mocno, że to jest element niezbędny naszego działania, jeżeli, zwłaszcza jeżeli jesteśmy zatrudnieni przez instytucje państwowe, My, to jesteśmy opłacani przez Społeczeństwo, więc temu społeczeństwu to jesteśmy winni. No, jeśli społeczeństwo nie będzie widziało efektów, to znaczy no, widzi efekty, ale nie kojarzy, tak? No, nie rozumie. To znaczy, mm -hmm. my też y, musimy y, po pierwsze uznawać, że popularyzacja jest czymś naturalnym i nie jest żadną fanaberią. Więc ci, którzy wymyślili Centrum Nauki Kopernik, to nie są zwariowani jacyś y, hobbyści, tylko to jest naturalny proces działania naukowców. Oni również popularyzują. Ci, którzy organizują festiwal nauki, to nie jest też jakaś dziwactwo, tylko to jest coś naturalnego. E, raczej myślę, że my jesteśmy na takim dziwnej sytuacji, że mamy jedną instytucję w Warszawie, która jest popularyzator, zajmuje się popularyzacją na taką skalę, bo oczywiście można powiedzieć, że jeszcze jest Muzeum Techniki i tak dalej, ale no, Centrum Nauki Kopernik przeskoczyło skalę. Mhm. To w ogóle jest nowe zjawisko. I mamy Festiwal Nauki, też takie wydarzenie już teraz w wielu miastach, ale raz do roku. A nam chodzi o popularyzację taką codzienną, na to, żeby właśnie... My jako naukowcy, żebyśmy na pana telefon opowiadali pozytywnie, żebyśmy chcieli opowiadać o tym, co robimy. W związku z tym im będziemy więcej obecni w mediach, tym w ogóle wiedza o świecie naukowym, w związku z tym o tym, czym się zajmuje nauka, co i będzie powszechniejsza. I chyba to jest, jakby wszyscy na tym skorzystają, może politycy najmniej, ale to może nie szkoda. No wydaje mi się, że nie szkoda, że tego czasu powinno być więcej na te rzeczy, które no tak naprawdę cywilizację ciągną do przodu i, i i to często wyciągają z różnych problemów, tak? nowa technologia układania drogi może ją przyspieszyć po prostu wielokrotnie, a no tak, tak, znaleźć rzymy. pieniądze jest o wiele trudniej. I jeszcze ta popularyzacja ma też taką, taką, taki walor, że nie tylko ludzie, niespecjaliści się o tym dowiedzą, a tutaj zresztą jakby naszymi sojusznikami są nawet instytucje europejskie, te wszystkie moduły o uczeniu się przez całe życie, Uniwersytet Trzeciego Wieku i tak dalej, to wszystko oczywiście jest drogą w tym samym kierunku. My sądzimy po prostu, że trzeba się jakby przekonać środowisko tego, że to jest coś naturalnego, że to nie jest nic gorszego i również tych odbiorców, że ta nauka się pojawia od czasu do czasu i to jest rzeczywiście ciekawe, tak jakby to, to, to będzie, będzie się działo. Tutaj my bardzo często właśnie mówimy o drogach, o lekarstwach i tak dalej, natomiast ja chcę zwrócić uwagę na coś, co też jest mi bliskie, mianowicie, że w popularyzacji nie ma dużej różnicy między popularyzowaniem astrofizyki a historii albo filozofii. To znaczy, im bardziej ta niepraktyczna część wiedzy, nazwijmy ją humanistyczną, będzie popularyzowana, tym więcej, to mam myślę, że społeczeństwo będzie bardziej wyedukowane. a Bardziej wyedukowane społeczeństwo to jest społeczeństwo bardziej uczestniczące w kulturze w ogóle, bardziej świadome i w związku z tym bardziej kreatywne. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest y, też bez względu jaka ta dyscyplina popularyzowana. Jak się po, m, mówi o nauce, czy sprzedaje naukę, no nie sprzedaje, tak, rozdaje naukę y, mm -hmm. ludziom, to pokazuje się, że w nauce czymś naturalnym jest spór. My się ciągle spieramy między sobą naukowcy i się na siebie nie obrażamy. To jest coś, czego politycy raczej nie wiedzą i nie potrafią. A naukowcy tak. Znaczy, my wiemy, że jest jakiś, prawda, do której dążymy yy, i mój oponent, który ma inne zdanie, nie jest moim wrogiem. My obaj idziemy w tę samą stronę. I to jest coś, czego społeczeństwo może bardzo się nauczyć od naukowców, bo to pomaga rozwiązać konflikty. No, pod warunkiem, że będziemy wiedzieli to. Prawda? Właśnie, że będziemy no... o tym wiedzieli, że jest taki spór i że żaden z naukowców się nie obraził, tylko że wyniknęło z tego coś pożytecznego. Nie, ja myślę w ogóle o sposobie prowadzenia dyskusji naukowej. Zdaje się, że nobliści z chemii, którzy wczoraj byli ogłoszeni, to są ludzie, którzy trafili do ośrodków badawczych i jak gdyby działali wbrew, wbrew temu, co tam zalecano. prawda? Powiedziano im, nie, nie zajmujcie się tym, bo to jest ślepa uliczka. A oni właśnie powiedzieli, nie, to ja się będę tym zajmował. No czasem jest tak w nauce, że się robi pod prąd i jak Kopernik no, zrobił pod prąd no, i rację. to znaczy e... tylko takie działanie przynosi chyba efekty jakieś takie bardzo spektakularne. No tak, ale tu mówimy o takim efektownym odkryciu mhm. po prostu. Natomiast e, w ogóle sam fakt, e, w przeciwieństwie do sportu, tak, sport jest inny. Tu jest rywalizacja, wygrywa jeden a w nauce e, ludzie rywalizują i nie ma wygranego i przegranego, tak? Wszyscy idziemy w tę samą stronę idziemy do prawdy. No, w sporcie też można powiedzieć, bo rośnie kondycja fizyczna, wszystkich razem, tak? No. <grych> Więc to w nauce też podobnie, bo ten mięsień, mózg, tak, też się rozwija w ten sposób. I... Tak, ale to jest jakby społecznie użyteczne, znaczy takie narzędzie, jakim jest kategoria sporu naukowego, to jest coś przydatnego i rzeczywiście uczącego kompromisu. I to, to będziemy promować na wszelkich... Możliwych Czyli porach. można się włączyć po prostu, podpisując tutaj elektronicznie poprzez stronę obywatele nauki.pl ten manifest. Zachęcamy, 755 zachęcamy. 755 podpisów w tej chwili. No tak? nie, mamy ponad 800 już w tej chwili, ale ponieważ strona jest konstruowana w ten Aha, sposób, że na jakiś czas. Nie, nie, że trzeba uwierzytelnić swój podpis, Aha. podając maila, więc część maili uwierzytelniających trafia w skrzynkach spamowych, więc mamy ileś osób, które nas poparły, a jeszcze ich uwierzytelnienia nie ma. Duża część naszej aktywności działa będzie się odbywać na stronie właśnie. Mamy profil na Facebooku, gdzie też dyskusja jest prowadzona. Natomiast my planujemy w ciągu najbliższego roku takie dwa typy spotkań, których mam nadzieję będzie więcej, ale dwa typy. Będziemy inicjować takie seminaria, warsztaty poświęcone konkretnym, powiedzmy, rozdziałom tego Paktu mhm. dla Nauki i dla nas bardzo ważne jest, żebyśmy te spotkania odbywali nie tylko w Warszawie, to znaczy, że większość inicjatorów są, jest warszawska, w związku z tym bardzo nam zależy na tym, żeby jakby rozbudzić również środowisko poza poza stołeczne. Właśnie, czy podpisując tam... ten y, manifest, dostajemy się również na listę jakąś mailingową? Dostajemy, dostajemy. Rozumiem, że pan pyta, ale za chwilę pan to zrobi, <śmiech> więc mam <pan> wszystko super. <śmiech> tak, oczywiście. E, tak, mam, budujemy teraz taki for formę newslettera, rozsył gdzie rozsyłana informacja o tym, co aktualnie się dzieje, o planowanych spotkaniach, będziemy, również jest taka zakładka, czy chcę zostać wolontariuszem. Przez wolontariat rozumiemy tutaj po prostu aktywne włączenie się w nasze prace, w związku z tym, na przykład jak ktoś jest dziennikarzem popularyzującym naukę to może włączyć się w podstolik dotyczący popularyzacji, jak i mamy różnego rodzaju osoby, które chcą pomagać, bo potrzebujemy, my jesteśmy ruchem społecznym, które się no, nie mamy finansowania żadnego. W związku z tym to wszystko na wolontariacie się opiera, w związku z tym szukamy, a to osób do pomocy pracy wręcz biurowej, czy, czy osoby z, z wiedzą na temat tego, co, co w tym pakcie się powinno według nich znaleźć. My czekamy na takie głosy. My na przykład mamy rozdział, który bardzo liczymy, że będzie jakby w zgodzie z interesami grup, mianowicie nauka a biznes. Mhm. E, uważamy, że to jest bardzo ważne. E, nie należy się odwracać, tak, ani biznes od naukowców, ani my od biznesu. E, ale znaleźć dobrą formułę nie jest łatwo, więc też liczymy właśnie na, na jakieś e, osoby, które są, są w tej branży biznesowej i chciałyby porozmawiać z naukowcami, jak to... Biznes z nauką jest dosyć blisko chyba, bo jednak można zrobić biznes na nauce, tak? Czyli można coś wymyślić i wyprodukować. Ale jest, jest dużo takiej nieufności. Znaczy, mhm. ja znam wypadki, czy one są dość częste, że naukowcy oferują ludziom biznesu jakiś pomysł i ci biznesmeni, nawet spodziewając się pewnej może korzyści, no, uważam, że naukowiec to jest taki dziwak, to trochę może nie ma co mu ufać. No, żeby... Mogę przypomnieć Nieparte. historię e, fal modulacji częstotliwości, czyli fal FM, e, zostały wymyślone w 1936 roku, e, a dopiero w latach 60. zostały wprowadzone w życie, ponieważ firma, która sponsorowała badania właśnie nad e, tymi falami, zablokowała ten patent i przytrzymała, no bo akurat świeżo wybudowane były... Zadajnik. już nadajniki, które musiały się z, zwrócić, prawda, i dopiero... Więc nie, tutaj um, tych obszarów um, związanych z nauką i pogranicza nauki, a innych sfer um, życia jest bardzo dużo. I my um, no, liczymy właśnie na takie, że będziemy działać um, dzięki poparciu ludzi, więc um, liczymy na te podpisy, byśmy mieli świadomość, że, um, że, że ktoś... Stoi po naszej stronie. Także, gdy będziemy finalizować pracę nad paktem do nauki, to powiemy, y, obywatele kultury położyli 100 tysięcy podpisów na biurko, my tyle pewnie nie zbierzemy, ale każdy jeden podpis jest dla nas ważny, y, powiem, to są osoby, dla których nauka jest ważna. One chcą, żeby coś się w nauce zmieniło i gdy będziemy postulować, żeby coś dalej się zmieniło, żebyśmy ten pakt zaczęli realizować, mamy nadzieję, przedstawić go jakimś władzom no to wówczas powiemy, że nie, nie robimy tego w te 100 osób, które są na sali, tylko ileś tam tysięcy, które podpisały mhm. nasze postulaty. No oczywiście, za chwilkę, jak tylko skończymy audycję, już jest za piąta, 5 ,5, więc będziemy kończyć. No kliknę i zobaczę, co tam się kryje pod tym przyciskiem Podpisz teraz. Ale jeszcze miałbym taką prośbę, tutaj właśnie jest copyright obywatele nauki, ale jest również uznanie autorstwa. I co to może znaczyć, jeśli są dwie licencje na raz? To pan pewnie nie odpowie mi na to pytanie, bo to są już zagadnienia jakieś bardziej skomplikowane, bo jest i copyright, i creative commons, uznanie autorstwa. Ja, to już ja, ja jest w dobrym kierunku. Ja myślę, że myśmy mieli intencje takie, żeby to było creative commons, bo my jesteśmy za otwartością, z tym, że z, po włączeniu tej licencji nie wykasowaliśmy znaczka copyrightu. No to zobaczymy za jakiś czas w takim razie. możemy śledzić. Tak. I oczywiście zgłaszam się już w tej chwili do, do wolontariatu, jeszcze zgłoszę się elektronicznie, bo zainteresowanie społeczne jest olbrzymie właśnie. Brak jest popularyzatorów, brak jest tej informacji od naukowców o tym, co się dzieje w świecie naukowym. A żyjemy w takich czasach, że właściwie na niedługo właściwie każde urządzenie laboratoryjne będzie można do komputera podłączyć USB, przez USB, tak? I, i, I sobie samemu robić badania. No już teraz właściwie nauka bywa nauką obywatelską i to są bardzo popularne i efektowne równocześnie przedsięwzięcia, jak na przykład ludzie na swoich komputerach badają zdjęcia astronomiczne i szukają gwiazd czy innych ciał niebieskich albo pomagają swoimi procesorami wspólnie obliczać jakieś ogromne przedsięwzięcia, które wymagają gigantycznej liczby dysków, więc ludzie w czasach uśpienia ich komputera oddają tę swoją pamięć wirtualną do tego, żeby to się wirtualnie w tym świecie internetu wszystko razem sumowało i robiło ogromne przeliczenia. To jest, to się dzieje i to jest coraz więcej. My uważamy, że Przyszłość będzie szła w kierunku zbliżenia ludzi nauki do, do tych, teraz nazwijmy ich, użytkownikami. Znaczy wszyscy staniemy się mm -hmm. twórcami nauki. E, tutaj jakby im będzie nas więcej, tym chyba lepiej. E, oczywiście nauka jest jak mało jakich dziedzin niedemokratyczna, ale, e, ale powinna być otwarta. Mm -hmm. Powinna być otwarta i e, obywatelska. Yy, moim gościem był pan Łukasz Niesiołowski z Pano, yy, przez przedstawiciel inicjatywy, tak? Czyli nie, ona nie jest formalizowana, na nie, razie. przedstawiciel ruchu obywatelskiego, obywatel, tak? Yy. Czy ruchu społecznego, obywatele nauki. Zapraszamy na stronę obywatele nauki i do podpisania yy, do tego manifestu, poprzej manifest obywateli nauki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkie pozostałe audycje są na stronie nauka.evt.pl.